Cześć, dzień dobry. Dzisiaj przychodzę do Ciebie z serią komunikatów, listą komunikatów, które nazbierają jako takie perełki, które mają wspólny mianownik, o którym powiem za chwilę, i które wysyłane do pracowników w swojej istocie mają cel, wiemy, co chcemy przekazać, ale one nie odgrywają tak dużej roli, jaką mogłyby odegrać. Nie działają tak bardzo, jakbyśmy chcieli, jakbyśmy chciały, żeby działały. No i teraz tak, patrząc na sytuację od ogółu do szczegółu, no za każdym razem, kiedy wysyłamy jakiś komunikat do naszych pracowników, czy to jest informacja zwrotna, czy to jest jakby komunikat związany z delegowaniem, no to chcemy, żeby ten komunikat został usłyszany, żeby on miał wartość, którą chcemy rzeczywiście przekazać, żeby tam odczytane było to, co naprawdę mamy na myśli. No ja wyłapałam serię tych komunikatów, z którymi do dzisiaj do ciebie przychodzę, że one mają coś wspólnego, jak ten tytułowy, to musi być zrobione. W sytuacji, w której wysyłamy uwaga, bezosobowe komunikaty, one niekoniecznie będą działać. One, no powiedzmy wprost, one nie będą działać na taką skalę, na takim poziomie, na jakim byśmy chcieli. One tego celu nam nie zrealizują, jaki mamy na myśli. Nie wpłyną pozytywnie na poprawę wyników, nie spowodują, że inni będą czuli się zmotywowani no to lećmy z tymi komunikatami, które dla Ciebie dziś przygotowałam. Od razu powiem, że ten odcinek będzie krótszy niż um, poprzednie. Robię to bardzo celowo, żeby sprawdzić, czy taka forma może też odpowiadać Ci i, i, i widzisz, że nie warto. Jeśli tak, to też proszę Cię o komentarz, czy informacje zwrotną do mnie. Będę widziała, że, że właśnie to ten kierunek jest wartościowy, a może powinnam wrócić do dłuższych form. Dobra, no to zaczynamy od tej frazy tytułowej. To musi być zrobione. No niby co w tym złego? W tym, mówię, w samej istocie tego, że coś musi być zrobione, nie ma nic złego. Tutaj chodzi menadżerowi o to, żeby coś zostało wykonane, żeby był efekt tego. Tylko, że zobacz, jakie właśnie to jest bezosobowe. A można powiedzieć inaczej. Chociażby, potrzebuję, żebyście dokończyli to zadanie do piątku, nie do wtorku, ale dzięki temu będę mieć czas na zebranie danych zarządowi. Bardzo tego potrzebuję. Nie? I wtedy zobacz, co się dzieje. W tym samym komunikacie słyszymy, ja potrzebuję odbiorca słyszy, kto wysyła ten komunikat. Słyszy osobę, która summa summarum odpowiada za efekt tego, nad czym zespół ma pracować. Jest wysłany do konkretnej grupy, do tego zespołu, który chociażby jest na tym spotkaniu. Jest podany konkret i nie ma tam takiego nakazowane, nakazowego charakteru. Bardzo często osoby, które są bardzo takie zadaniowe, bardzo dominujące w modelu DISC, one mówią, mają taką tendencję do mówienia, no to musi być Robione. Dlaczego? Dlatego, że wtedy to jest szybkie dla nas, tak? jako dominujących, to jest konkretne, my wiemy o co wam o co chodzi. Natomiast inni niekoniecznie mogą to odebrać na sposób, na jakim nam... Zależy. Więc nie. Poświęćmy ten czas na to, żeby poprzyglądać się temu, jak my ten komunikat formułujemy. Niech on będzie od ja. Czego ja potrzebuję? I dlaczego? To też będzie mocno wskazywało na potrzeby lidera zespołu, tak? Liderki zespołu. No bo bardzo często problem w komunikacji bierze się z tego, w komunikacji oczekiwań, czy później egzekwowaniu oczekiwań, Problem jest z tego, że my nie mówimy, co jest dla nas ważne. Nie mówimy, że czegoś potrzebujemy. Mówię, kiedy mamy taki nakazowy komunikat, to albo będzie grupa, która po prostu wykona to, no, no bo trzeba wykonać, bo to jest nakaz, a nie będzie koniecznie zmotywowana, nie będzie chciała z siebie dać więcej, żeby, żeby to wykonać. Więc nie, przyglądajmy się temu, żeby to było od ja i mówienie do konkretnych osób. Jeszcze jedna tylko dodatek do tego, bo zdarza się, że czasami słyszę, tak, ale nas na szkoleniach uczono, żeby nie mówić od ja, żeby mówić my, że musimy to zrobić, żebyśmy nad tym pracowali. Ja się z tym nie zgadzam osobiście. Ja uważam, tak, mamy być ambasadorami zespołów, natomiast nasz zespół potrzebuje usłyszeć, czego ja jako lider, liderka zespołu potrzebuję. Potrzebuję od niego, żeby on wykonał, bo inaczej zespół nie do końca też wie, jaka jest waga tego, tych moich oczekiwań, jakie to jest coś dla mnie ważne. Więc żebym była usłyszana, potrzebuję mówić o tym, czego ja potrzebuję. Lecimy dalej. To musi być zrobione, odhaczone. Unikajmy tego. Drugi taki perełkowy komunikat, no to dobra robota. Jak wiesz, pewnie, jeśli mnie słuchasz, no ja mieszkam w Stanach, więc to jest to amerykański good job – Awesome job. Ja naprawdę słyszę to na co drugim rogu. I w mojej opinii, czy z mojego doświadczenia, jak przyglądam się, zwykle mówią to osoby, które właśnie już bardziej są nastawione na emocje, wiesz, na człowieka, które też chcą robić szybko. Więc rzucają takie hasło dobrej roboty. Natomiast dla osób, które są zadaniowe, dużo mamy osób w takich zespołach, to ten komunikat, to nie jest tak, że on jest zły. Nie? Ktoś mówił, no to co, lepiej to powiedzieć niż nic. No pewnie, że lepiej, natomiast... Pytanie, po co? Nie? Jak już wysyłam ten komunikat do pracownika i chcę go docenić, bo taki mam cel, niech będę precyzyjna i znowu mówię w komunikacie ja i wskazuję na konkretną wartość, którą pracownik wnosi. Więc zamiast dobra robota, mogę powiedzieć: Aniu, doceniam twoją skrupuletność, zwłaszcza jeśli chodzi o wprowadzanie danych związanych z zamówieniami w poszczególnych miesiącach. Zobacz, doceniam, czyli znowu mówię ja. Czyli druga strona słyszy, kto wysyła ten komunikat, i druga strona słyszy, że ja o niej mówię, bo daje konkret, podaje przykład, czyli druga strona jakby nabiera pewności co do tego słuszności tego komunikatu, rzeczywiście on ma wartość, bo ja wiem o czym mówię. No dobra, idziemy dalej. Proszę to dopracować. To też zdarza się, że, że rzucamy takie, takie hasła. No i zobacz znowu, jakie to jest bezosobowe, chociaż jest powiedziane proszę, Nie? ale to dopracować. I w ten sposób potrafią komunikat wysyłać osoby też znowu bardzo zadaniowe, takie w modelu dysk takie o, o wysokim stylu sumiennym. Osoby, które dbają o jakość, o najwyższe standardy i mówią, proszę to dopracować, czy dopracuj to. Nie? Nie. Możesz powiedzieć to inaczej. Na przykład, Magda, z mojej perspektywy raport wygląda dobrze, tak? Jest to, o czym mówiłyśmy. Natomiast to, nad czym chciałabym, żebyś jeszcze popracowała i na co, żebyś zwróciła uwagę, są to szczegóły w sekcji finansowej. Czyli zobacz, w tym proszę to dopracować, ok, jest wskazane, że to nie jest tak, że jest wszystko źle nie, ale zacznij od tego, co jest w porządku, nie? Powiedz, że właśnie, nie wiem, te sekcje, ta i ta, one już właśnie są przygotowane zgodnie z naszymi ustaleniami, a chcę, żebyś jeszcze popracowała nad tym i nad tym. Wtedy to zbuduje takie też poczucie wartości, będzie wspierało poczucie wartości w pracowniku, to, że ty widzisz nie tylko to, co jest do poprawy, no, ale też to, co dana osoba robi dobrze. Oni naprawdę, wszyscy tego potrzebujemy, chociaż możemy się czasami wypierać, my jako że o, o, o, ja tego nie potrzebuję. Na wszystkich dobrze to działa, kiedy to jest konstruktywna informacja, więc nie proszę do, doprecyzować, ale powiedz czego ty potrzebujesz. Wskaż na to, co było w porządku, a nad czym warto jeszcze, do czego się dana osoba może przyłożyć, co zrobić inaczej, lepiej. Kolejny komunikat, nie wygląda to dobrze. To znowu, często mówią to osoby, które są takie bardzo nastawione na jakość, na precyzję, na najwyższe standardy. I znowu, intencja jest najlepsza na świecie, żeby to było dobrze zrobione. Natomiast to jaki komunikat wyślemy do drugiej strony będzie miało znaczenie, więc zamiast powiedzieć nie wygląda to dobrze, bo to jest totalnie bezosobowe, możesz powiedzieć Mateusz chcę byś poprawił ten raport uwzględnił to gdzie jesteśmy, gdzie mamy być. Kiedy rozmawiamy o tym słyszę, że dobrze wnioskujesz, bierzesz pod uwagę te informacje, ale potrzebuję, żebyś też w tym materiale pisanym w raporcie też to uwzględnił. Czyli zobacz, znowu więcej precyzji. Wskaż, co on robi dobrze, nie? a co chcesz, żeby zrobił, zrobił lepiej. No, wiele osób jest bardzo wrażliwych na niekonstruktywny komunikat krytyczny, więc jeśli chcemy, żeby ten komunikat, który wysyłamy miał wartość, czyli przełożył się na to, że ta osoba zrobi to lepiej, czyli dodał jej skrzydeł, to pokażmy, że wierzymy w tę osobę Druga strona tego bardzo potrzebuje i pokażmy, że to my wierzymy w tę osobę, że ja wierzę w tę osobę, czyli chcę, żebyś poprawił. Widzę, słyszę, że dobrze wnioskujesz. nie? Dajmy zauważyć innym, że my widzimy też, co robią dobrze. Przyłapujmy na tym. No i jeszcze jedną perekłę mam dla ciebie. Super, tak dalej. Great. Keep doing what you're doing. Tak by Amerykanie powiedzieli. Też to słyszę bardzo często. No i nawet tutaj nie wiem, co mam powiedzieć. No, no jest super. No i tak dalej. I to się odnosi znowu tak do tej e, dobrej roboty. Jasne. To jest lepsze niż nic, ale naprawdę stać nas na więcej. Pamiętajmy, że może na ciebie, może na mnie, które z tych komunikatów zadziałają, w ogóle byśmy się nawet nad tymi zastanawiali, ale ja ci w tym podcaście pokazuję, w jaki sposób dostrajać swój styl zarządzania do osób, z które masz w zespole. Więc podsumowując, komunikatom, które wysyłamy do naszych ludzi, nadawajmy bardziej osobisty, taki precyzyjny charakter. To pomaga, będzie pomagało nam budować takie zrozumienie, będzie wspierało zaangażowanie pracowników. Przez to, że będziemy mówić przez komunikat ja, czyli mówić czego potrzebuję, co zauważam, co słyszę, co wnioskuję, czego potrzebuję, nie? a czego, co akceptuję, czego nie akceptuję, czego chcę więcej i tak dalej, wskazując na konkretną osobę. Co ona robi dobrze, jeśli coś robi dobrze, co chcemy, żeby robiła Inaczej, więc o zadaniach mówmy bardzo, bardzo mocno przez osobę. Niech te nasze komunikaty nabierają mocno osobistego charakteru. No dobrze, i na dziś to wszystko, i tak jak na początku mówiłam, jeśli taka forma. Odpowiada Ci, to dodaj znać. A jeśli też nie, nie odpowiada, to też proszę daj znać, czy to w komentarzu pod tym odcinkiem, bądź w wiadomości do mnie. To będzie dla mnie ważna informacja, żebym widziała w jakim kształcie przygotowywać kolejne materiały. A za Ci dziękuję i do usłyszenia za dwa tygodnie.